Minęła 16, tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualność Jedynki. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Lider Tisy zapowiada europejski kurs Węgier. Deklaruje też, że znajdziemy sposób, by wydać Polsce Ziobrę i Romanowskiego. W polsko-norweskie rozmowy o bezpieczeństwie spotkali się szefowie resortów obrony. Sukces systemu kaucyjnego. W ciągu trzech miesięcy zebrano ponad pół miliarda opakowań. Węgry zostają w Europie, podkreśla lider zwycięskiej partii TISA, Peter Madziar. I przekonuje, że wynik wyborów parlamentarnych potwierdził europejski kurs Węgier. Podczas spotkania z mediami zagranicznymi zapowiedział szybkie działania przeciwko korupcji i odbudowę państwa prawa na Węgrzech. Madziar zapowiedział też, że jego rząd będzie chciał odbudować relacje z unijnymi partnerami i odblokować europejskie środki dla Węgier. Lider zwycięskiej węgierskiej partii planuje pierwszą podróż zagraniczną do Polski. Ma odwiedzić Warszawę na początku maja. Już zapowiedział, że znajdzie sposób, aby wydać Polsce Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Prokuratura zamierza postawić im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zaproponowałem im, żeby nie chodzili już, już do IKEA i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo, powiedział Peter Madziar.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 Na szybki powrót do Polski Ziobry i Romanowskiego liczy teraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.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 Ochrona infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo energetyczne oraz współpraca na Bałtyku. To najważniejsze zagadnienia, jakie omawiają szefowie resortów obrony Polski i Norwegii. Z krótką wizytą w Oslo jest wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród tematów, jakie omawiają ministrowie są nie tylko te związane z Bałtykiem i jego ochroną, ale również kwestie wspólnych zakupów, które Polska i Norwegia mogą realizować. Rozmowy na temat współdziałania i wykorzystania pieniędzy z e, zaangażowanie Norwegii, i współdziałanie przemysłu zbrojeniowych. Do Oslo z szefem MON przylecieli także przedstawiciele polskich firm zbrojeniowych. Partnerzy z Norwegii, ale również ze Szwecji są zainteresowani m.in. zestawami rakietowymi piorun czy systemami dronowymi. Z Oslo Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Finlandia i Estonia, te kraje wschodniej flanki NATO są według organizacji Globsec najlepiej przygotowane na ewentualne zagrożenia. W tegorocznym raporcie Polska jest tuż za nimi. Jeden z autorów raportu powiedział, że wysoka pozycja naszego kraju jest efektem ogromnych inwestycji i rozbudowy sił zbrojnych. To są aktualności jedynki. Policja oraz Komisja do Spraw Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny tragedii na Słowacji, gdzie zginął polski pilot. Olsztynianin Andrzej Majewski zginął podczas międzynarodowych zawodów szybowcowych. W Karpatach Zachodnich nad jedną z gór zderzyły się dwa szybowce. Marek Kubiak z zarządu Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego mówi, że zmarły pilot był bardzo doświadczony. Był wysoko ceniony, jeżeli chodzi o swoje doświadczenie. Mówię tutaj o doświadczeniu szybowcowym, bo osiągał znaczne sukcesy w zawodach szybowcowych i jednocześnie te doświadczenie przekazywał młodym lot, który zginął miał 65 lat. System kaucyjny doskonale się sprawdza, ocenia resort klimatu i środowiska. Wiceministra Anita Sowińska wyjaśnia ile opakowań Polacy oddali już do punktu w ciągu trzech miesięcy. Od początku roku zebraliśmy już około 520 milionów opakowań. W połowie marca informowaliśmy, że tych opakowań zebraliśmy 300 milionów, czyli widać wyraźnie progres. W ciągu dwóch tygodni zebraliśmy więcej o 66% opakowań. Sowińska dodaje, że dzięki systemowi kaucji zmieniają się nawyki konsumentów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start o meczu, który zakończy 28. kolejkę w piłkarskiej Ekstraklasie. O 19.00 Piast Gliwice zagra z Pogonią Szczecin. Jedni i drudzy w dolnej części tabeli. Pogoń w strefie spadkowej. Piast punkt nad nią. Mecz nieudany z Legią. Będziemy chcieli wszystko odkupić, żeby w Gliwicach wygrać spotkanie. Mówi Kacper Smoliński z Pogoni. Piast też ostatnio przegrał, a da trener Daniel Myśliwiec powiada?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 W kraju też plus Liga Siatkarzy i pierwszy półfinałowy mecz projektu Warszawa z Bogdanką Lublin. Start o 20. By zagrać w finale trzeba wygrać dwa razy, a dodajemy tego finału blisko już warta zawiercie, która wczoraj pokonała Resowie. Wspomnieliśmy o Bogdance, i gracz Mikołaj Sawicki już oficjalnie uniewinniony przez Polską Agencję Antydopingową. Zamieszanie zaczęło się blisko rok temu, gdy Sawickiego zawieszono, bo w jego organizmie wykryto modafinil. Po ponownym przebadaniu próbki wyszedł jednak wynik negatywny. Sawicki wrócił do gry, a Polada dziś umorzyła postępowanie. A na koniec jeszcze styk wytrzymałości i umysłu. Jedenastokrotny mistrz olimpijski w biegach narciarskich. Norwek Johannes Klabo dołączył do grona znanych, którzy zainwestowali w projekt szachowy. Mowa o Total Chess World Championship Tour. To globalny turniej stworzony przez Federację Norweską, która wyłoni mistrza świata w kombinacji szachów klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Pierwszy turniej ma się odbyć pilotażowo w listopadzie. W przyszłym roku rozgrywki ruszyć mają na dobre. Dodajmy kilka tygodni temu do projektu dołączył Słynny norweski piłkarz Erling Haaland Sport wraca po 18 Na program zaprasza jego sponsor Dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter Collagen Cito firmy Reuter Nastawy kości cerę. Pogoda Prawie w całym kraju słonecznie i pogodnie, ale wyjątkiem może być zachód polski. Tam pojawiają się chmury. Temperatura od 10 stopni na północy, 12 przy wschodniej granicy, 13 na ziemi lubuskiej do 15 stopni na śląsku. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen CITO firmy Reuters. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cerę.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 Program pierwszy Polskiego Radia. No rzeczywiście wyjątkowy tydzień przygotowaliśmy dla Państwa na to nasze jedynkowe stulecie. Za nami już dziś specjalne wydanie sygnałów dnia z Dworca Centralnego w Warszawie na specjalne wydanie czterech pór roku z Kasprowego Wierchu. Roman Czejarek przed chwilą zapraszał Państwa. Ekspres Jedynki też w tym tygodniu będzie ze specjalnego miejsca, ale dopiero w czwartek z Sopotu. To już zapraszam w imieniu Karoliny Rożej. A na dziś w imieniu swoim, bo mamy prawie 12 minut po godzinie 16. Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na dwie godziny Ekspresu Jedynki. Dużo będziemy mówić dzisiaj o echach wyborów na Węgrzech. Eksperci nie mają wątpliwości. To była demokratyczna, ale jednak rewolucja. Kiedyś Orban na podstawie rewolucji przy wyborczych urnach doszedł do władzy i na podstawie rewolucji przy wyborczych urnach stracił tę władzę. Jak na to wszystko reagują kraje w Europie, jak na to wszystko reagują kraje na świecie, jak wreszcie na to wszystko reagują sami Węgrzy. O tym dziś dużo w ekspresie jedynki, ale powiemy także, co zmieni się w L4. Jak na nowo od dzisiaj funkcjonują zwolnienia lekarskie, te oczywiście od pracy. No i jeszcze o sytuacji na Bliskim Wschodzie i czy w związku z tym, że doszło do pewnych rozmów między Amerykanami a Irańczykami i obowiązuje rozejm, to jest szansa, że ta ropa stanieje, a za nią benzyna i olej napędowy na stacjach. Odpowiedzi na to pytanie też w ekspresie 1 będziemy szukać. Zapraszam. Let's go, girls. Szanaya Twain w Ekspresie Jedynki, a my teraz o Węgrzech będziemy mówić, choć z perspektywy, bo e, to już wiemy na pewno, era rządu Wiktora Orbana na Węgrzech dobiegła końca 16-letnia, przynajmniej na jakiś czas dobiegła, bo pewnie Wiktor Orban jeszcze na polityczną emeryturę się nie wybiera, ale na razie Węgry będą miały nowy rząd stworzony przez nową siłę polityczną i będzie na pewno nowy premier, wszystko wskazuje na lidera partii Tisa Petera. Modziora. No o reakcjach teraz, bo jedną z pierwszych osób, które pogratulowały Pejterowi Modziorowi zwycięstwa w tych wyborach była minister spraw zagranicznych Austrii. Austria jest ważnym partnerem dla Węgier. Też wspólna historia, bardzo, bardzo istotna. Wiedeń ma być drugą stolicą, jaką Pejter Modzior odwiedzi po Warszawie, ale i Niemcy. Szalenie ważne, bo to ważny partner gospodarczy dla Węgier. Adam Gruczewski, nasz korespondent w Berlinie jest z nami. Witaj Adamie. Halo, czy się My, słyszymy? To może ja słyszę. O, zacznę wspaniale. Zacznę. To powiedz, jakie są te reakcje to. w Austrii i w Niemczech. To może krótko powiem o Niemczech, dlatego że w Niemczech te reakcje są bardziej przewidywalne i takie łagodniejsze, więc może szybciej powiemy o tym, że kanclerz Friedrich Merz wyraził po prostu radość z przyszłej współpracy na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy. Podobnie szef niemieckiej dyplomacji, Johann Wadefull, który powiedział, że nawrót węgierski wybrał zmianę polityczną i może wykorzystać swoje wielkie szanse w Europie i z Europą. W Niemczech jest to odnotowywane oczywiście i dużo się na ten temat mówi, ale te komentarze są właśnie takie, wygrały siły demokratyczne, wygrały grały siły prounijne, proeuropejskie i z tego w Niemczech się cieszą. Tam jest w Niemczech akurat kilka tematów gospodarczych. Dzisiaj kłótnia w koalicji, dlatego gratulacje dla Węgier, ale tak jak oni przeszli do innych tematów, tak ja przeskoczę od razu do Austrii, która rzeczywiście Warszawa, jak powiedziałeś i Wiedeń ma być tą drugą stolicą, która przed Brukselą zostanie odwiedzona przez Petera Madiora. a to dlatego, że te kraje są rzeczywiście w bardzo bliskiej relacji od wieków. Austro-Węgry w Polsce marką znaną Natomiast to jest też taki symboliczny ruch i dla jednego i drugiego kraju, bo kiedy półtora roku temu wybory w Austrii wygrali nacjonaliści, to przewodniczący parlamentu Nowy zaprosił jako pierwszego gościa zagranicznego do Wiednia właśnie, Wiktora Urbana, co było, spotkało się z dużymi protestami w Wiedniu, na to spotkanie z Wiktorem Urbanem do parlamentu nie przyszedł nikt poza FPY. No i teraz właśnie dlatego Wiedeń od razu zaprasza także Pitera Modziara. Peter Modziara sam chce tutaj przyjechać, żeby pokazać, że ten najbliższy sąsiad, to dla nich... Dla, dla Węgier Austria jest trochę jak dla mm, Polski Niemcy, czyli najbliższy, największy handlowy partner yy, i takie relacje są bardzo bliskie i to jest wyraźny gest pokazania właśnie, że na tych krajach będzie zależało. I wspomniana przez Ciebie Beatę Mali-Reisinger, ona napisała właśnie, że... Bardzo czyli się minister spraw tego, zagranicznych. Że... Tak szefowa austriackiej dyplomacji yy, powiedziała, że yy, rząd jej, czyli rząd yy, austriacki wstrzymywał się z komentarzami, nie chciał wpływać na sytuację na Węgrzech, na te wybory. Nie odnosił się bezpośrednio do tego, nie nawoływał do tego, na kogo głosować. Specjalnie właśnie po to, żeby wyczekać, żeby ta demokracja, żeby nie można było zarzucać niczego Austriakom, że wpływają na te wyniki wyborów yy, i że szanują to, jak demokratycznie zdecydują ich sąsiedzi. No i dzisiaj kanclerz, yy, nawet jeszcze wczoraj wieczorem, kanclerz Austrii Christian Sztoker wyraził, m, przekazał taką myśl, że witajcie z powrotem europejscy sąsiedzi, witajcie Węgry. No, jednoznacznie można to interpretować. A y, Beata Meiler-Reisinger y, w długim swoim wpisie na mediach społecznościowych y, nie tylko cieszyła się właśnie z tego wyboru, ale także powiedziała, że wstrzymywaliśmy się do tej pory z komentarzami, ale teraz już możemy powiedzieć, że musimy się zająć y, zarzutami z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, że rząd węgierski bezpośrednio kontaktował się z Moską, że przekazywał mu informacje, że do Kremla trafiały właśnie z Budapesztu te informacje. Nie możemy pozwolić, aby autorytarne reżimy takie jak Rosja wpływały na nasze decyzje europejskie. Umieszczę to w programie kolejnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, tak zapowiedziała szefowa austriackiej dyplomacji. A austriackie media wymieniają listę na przykład kurier wymienia pięć powodów, dla których Wiktor Orban przegrał te wybory. Także tutaj w Austrii jest bardzo duża radość i analizy także wskazujące, dlaczego Wiktor Orban po 16 latach tak przez część austriackich polityków witany serdecznie teraz już nie będzie piastował żadnej znaczącej roli, tak jak powiedziałeś, przynajmniej przez jakiś czas. No tak, bo na pewno się na polityczną emeryturę Wiktor Orban nie wybiera. To jest człowiek, który polityką absolutnie całe swoje życie żyje, jeśli mogę się tak wyrazić. Tak. Adam Górczewski, bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski także z nami, nasz wieloletni korespondent w Moskwie. Witaj Maćku. Dzień dobry, witam. Powiedz co reakcja? Bardzo powiem, że nie będzie gratulował nowemu prezydentowi tak premierowi. Wolałby Orbana. Taka jest zapowiedź, ponieważ państwom nieprzyjaznym się nie gratuluje, a Węgry nawet pod rządami Orbana były traktowane jako państwo nieprzyjazne, bo no, tak zaznaczono dzisiaj w komunikacie Kremla m, popierały sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską. Chociaż wiele razy się zdarzało, że Węgrzy próbowali rozwadniać, te blokować, opóźniać te sankcje. tak. tak. Proszę Państwa, moskiewski reżim włożył niemało pieniędzy i wysiłku, o tym wszyscy wiemy z, chociażby z naszych relacji radiowych, żeby wesprzeć Wiktora Orbana w tej walce o fotel premiera Węgier. Część mediów niezależnych informowała, że Kreml proponował nawet zorganizowanie mistyfikacji polegającej na imitowaniu zamachu na Orbana, żeby poprawić jego wizerunek. I oczywiście tańsze niż dla innych odbiorców gaz i ropa i zapowiadany szczyt Putin-Trump-Zełęski w Budapeszcie. Jeszcze wiele innych pomysłów na Kremlu próbowano zrealizować, żeby tylko wygrał Orban. Dziennikarz Niezależnej Telewizji Deszcz Michał Fischman podkreśla, że to bardzo ważne wybory były dla Putina. Dla Putina wybory na Węgrzech 12 kwietnia mają ogromne znaczenie W ogóle to epokowe wybory Dla Putina to nie kwestia porządku władzy w tym europejskim kraju Nie kwestia kto wygra, lewi czy Dla Putina to kwestia utrzymania możliwości rządzenia przez Wiktora Orbana Superagenta na tyłach wroga, czyli w Europie i w Unii Europejskiej Wiktor Orban i jego Węgry to jeden z najważniejszych politycznych aktywów Putina aktyw Putina no i Putin ten aktyw traci. Na razie Kreml wynik wyborczy skomentował dość wstrzemięźliwie, bardziej koncentrując się na kwestii wojny na Ukrainie niż zwrotu w węgierskiej polityce. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow komentując wybór Węgrów oświadczył, że zmiana władzy nad Dunajem, czy jak to woli nad Balatonem, nie będzie miała wpływu na sytuację wokół Ukrainy. Te dwa różne procesy, dlatego nie widzę żadnego związku, stwierdził Pieskow i dodał, że Moskwa szanuje wybór węgierskiego społeczeństwa i według niego Rosja jest zainteresowana. Zainteresowana współpracą z Węgrami i postara się kontynuować pragmatyczny dialog z nowymi władzami. Niezależny dziennikarz Juri Jakowienko w programie Breakfast Show tak skomentował to, co no, lęgnie się w głowach rosyjskich dyplomatów i urzędników kremlowskich, którzy patrzą w tej chwili z niepokojem na Budapeszt. To porażka osi zła. To dość specyficzna oś przechodząca przez te państwa, w których liderzy działają przeciwko interesom swoich krajów. To Trump, Natyniahu, Orban i Putin, którzy działają na szkodę swoich krajów. Ci, którzy wspierali Orbana, przegrali razem z nim. I to świetnie. No i koniec przyjaznych stosunków z Rosją. Tak e pisali rosyjscy dziennikarze, ci Prokremlowscy jeszcze dzisiaj rano te komentowali porażkę wyborczą Orbana, przytaczali wypowiedzi lidera zwycięskiej partii, który zapowiedział, że nie będzie prowadził przyjacielskich rozmów z Władymirem Putinem, a rosyjskie media te niezależne przypominały oczywiście o wielkim poparciu Putina dla Orbana, przyjacielskich, a nie przyjaznych tylko w stosunkach Orbana i Putina, no i podkreślali, że przez 16 lat rządów Orbana Węgry dla Rosji były okiem i uchem w Unii Europejskiej. No i teraz to się zapewne zmieni, bo Peter Modzior deklaruje zupełnie inne podejście do Rosji. Choć niż podkreślają do niektóre do media, wejdę ci tylko w słowo na koniec, choć niektóre media rosyjskie, te państwowe nawet podkreślają, że na razie z wypowiedzi Petra Mediara nie, nie, nie wynika, żeby on jakiś, w jakikolwiek sposób taki ostry próbował demonstrować swoją niechęć do Rosji, tym bardziej, że jeżeli chce zachować się jak rasowy polityk, to najpierw musi wybrnąć z tych pułapek, które zostawił na niego Orban, uzależniając Węgry od surowców, elektr elektrowni jądrowych i jeszcze innych rodzajów wsparcia rosyjskiego. Maciej Jastrzębski to też bardzo cenna uwaga. Maćku, bardzo ci serdecznie dziękuję, a za chwilę powiemy o tym, dlaczego wybory na Węgrzech tak bardzo interesowały przywódców państw od Stanów Zjednoczonych po kraje europejskie czy, czy nawet azjatyckie. Rytm, nie chcę już powierać nic Zabarzałam sobie tak, lecz nie zauważył nikt Zasłonięte do go widzę tylko tak na metrze Gdzie szaman, gdzie mój płomień, gdzie wilczy pęd Gdzie szaman, gdzie mój płomień, gdzie wilczy pęd Zabierz mnie! To jeszcze chwilę o wyborach na Węgrzech, bo Viktor Orban miał duże wsparcie od wielu światowych przywódców. Przecież wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance do niego przyjechał na wiec tuż przed wyborami. Ba, nawet zadzwonił do Donalda Trumpa, żeby Trump przez telefon Urbana poparł liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen. Też zjawiła się w Budapeszcie. Popierali Orbana choćby premier Czech Andrzej Babisz czy Słowacji Robert Fico. I tak wygrała opozycja. To czy to poparcie międzynarodowe ma wpływ na wyniki wyborów w Europie? O tym Izabela Kostaszyna. Choć Viktor Orban miał wsparcie części globalnej prawicy, w tym Donalda Trumpa, o wyniku przesądziły kwestie wewnętrzne. Inflacja, problemy służby zdrowia i zmęczenie społeczne jego rządami. Bo poparcie zagraniczne ma niewielki wpływ na krajowe wybory i działa tylko na część wyborców, tłumaczy profesor Jacek Wojnicki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. To poparcie zagraniczne, ono działa, ale na ten tzw. zwany twardy elektorat i on... Orban zatrzymał przy sobie 38%, no to bardzo dobry wynik, no ale mniej niż 53%. Wyborcy jednak, i chyba Węgry są to dobrym przykładem, przede wszystkim głosują swoim interesem narodowym i osobistym, finansowym, gospodarczym. Wsparcie zagraniczne w wyborach krajowych jest zawsze ryzykownym przedsięwzięciem, bo wyborcy nie kierują się tym, co cały świat sądzi na temat ich wyborów, dodaje profesor Jarosław Flis z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu. Datuje Bielońskiego. Wiemy, że wiele takich zewnętrznych pokazów poparcia czy prób wpływania na wyniki wyborów przynosi odwrotny efekt od zamierzonego. Mogą to być, niedźwiedzie, przysługi, które przysporzą więcej przeciwników niż zwolenników. Tak mogło być i w tym przypadku, gdyż Viktor Orban od zawsze zapewniał Węgrów w kampaniach, że zagwarantuje im bezpieczeństwo, a Węgry będą oazą spokoju, unikając wojen. To działało. Ostatnio zadziałało 4 lata temu, kiedy Orban też się chwiał, ale tym hasłem, że Węgry pozostaną z boku wojny zapewniło mu to sukces, no a w tym roku nie zadziałało, no bo jak on chwytał się poparcia Trumpa I ten Trump rzeczywiście udzielił mu tego poparcia, no ale ze wszystkim Trump się kojarzy, ale nie ze spokojem i stabilnością międzynarodową w okresie, kiedy wywołuje co jakiś czas jakiś konflikt. Czyli tutaj to poparcie było przestrzelone i takie antyskuteczne. I tyle Izabela Kostyszy, na teraz czas na najświeższe informacje. Krót aktualności Andrzej Kocjan. Lider węgierskiej Tisy zapowiada, że znajdzie sposób, aby wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Zaproponowałem im, żeby nie chodzili już do IKEA i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo, powiedział Peter Madziar. Na szybki powrót Ziobry i Romanowskiego liczy teraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę. Politycy Zjednoczonej Prawicy dostali wcześniej azyl polityczny na Węgrzech. Finlandia i Estonia, te kraje wschodniej flanki NATO są według organizacji GlobSec najlepiej przygotowana na ewentualne zagrożenia. W tegorocznym raporcie Polska jest tuż za nimi. Wysoka pozycja naszego kraju to efekt ogromnych inwestycji i rozbudowy sił zbrojnych. W niedzielę na ulicach Warszawy zostanie wręczony 3-milionowy papierowy kwiat w historii akcji Żonkile. Muzeum Historii Żydów Polskich po raz czternasty organizuje akcję, która jest częścią obchodów kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Bezpłatne szkolenia i odblaskowe kamizelki dla motocyklistów na rozpoczęcie sezonu na Mazowszu. Zasady wzajemnego szacunku na drodze promują Autodrom Jastrząb i motocyklowy klub lekarzy Dr Motoclub. Staram się, żeby mnie nie ponosiła na drodze publicznej łańska fantazja. Mam do kogo wracać, mam dziecko w domu. Nie mam takiej potrzeby ponoszenia tego ryzyka zbędnego. W Polsce zarejestrowanych jest półtora miliona motocykli. Pełne wydanie aktualności o 17. Ale jeszcze przed 17, a właściwie to już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia. Karol Sorówka już w studio. Witaj Karolu. Dzień dobry! No i temat wyborów na węgrzech bez wątpienia się pojawi. Pojawi się w pierwszej, drugiej i chyba jedenastej minucie naszej rozmowy też, bo dziś wszyscy polscy politycy komentują, komentują żywiołowo, bo też obie strony sporu politycznego w Polsce wspierały odpowiednio dwie strony kampanii w Budapeszcie. Więc y, wojna o Budapeszt stała się taką trochę wojną zastępczą w naszej polskiej polityce. To kto się za chwilę pojawi jako twój gość w ekspresie? Człowiek, Dzięki? który jeszcze kilka dni temu też w Budapeszcie był. Michał Wójcik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. To już za chwilę w naszej popołudniowej rozmowie dnia w ekspresie 1. 24 minuty zostały do godziny 17. To jest ekspres jedynki. Ja przypomnę, że czas na popołudniową rozmowę dnia i w studiu jest Karol Surówka na łączach jego gość. Rozmowa dnia. Z nami połączony jest Michał Wójcik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Który kilka dni temu zwrócił z Budapesztu właśnie? Oczywiście, wspaniałe, mia wspaniałe miasto Budapeszt, wspaniały kraj, wspaniali y, mieszkańcy, y, bardzo lubią Polaków, kochają wręcz i my również Węgrów. Ale panie ministrze, nie był pan tam na wycieczce krajoznawczej, wsparł pan Wiktora Orbana, który poniósł spektakularną porażkę. Czy jest polityczny kac również po prawej stronie w Polsce? Co to znaczy, panie redaktorze, wsparł? No, byłem razem z grupą... E, Uczestniczył e, pan w, w wiecach i wrzucił pan, e, nie, no, widzi pan to jest o tym, że... No, nie wierzę, że pan redaktor jest zawsze wspaniale przygotowany. Nie ma wiedzy na ten temat. Nie wierzę w to. Otóż nie był uczestniczyłem w żadnym wiecu, to jest pierwsze. E, składałem kwiaty pod pomnikiem Józefa Bema, wielkiego bohatera Węgrów i Polaków, jak również złożyłem kwiaty pod pomnikiem smoleńskim, gdzie spotkałem się z parlamentarzystami węgierskimi, także burmistrzem Budapesztu. I to jest wszystko. Nie byłem na żadnym wiecu. A agencje, panie... które, panie ministrze, agencje, które cytują pana wpis, Budapeszt, wspieramy Wiktora Orbana i wypowiedź o tym, że opisywał pan ten wyjazd po to, żeby wyrazić poparcie dla Wiktora Orbana. To są przekłamania? To są ale mylne oczywiście, informacje? Ale nie, no oczywiście. Ale ja się w żadnym razie tego nie wypieram. No, przecież to było na moich stronach internetowych. Wspierałem, wspieram i będę wspierał Wiktora Orbana, natomiast nie uczestniczyłem w żadnych wiecach. Nie udzielałem mu poparcia jako takiego w sensie, że się z nim spotkałem, natomiast wspieram go i wcale temu nie zaprzeczam. No, uważam, że prawica powinna się wspierać. Tak jak Donald Tusk wspierał Madziara, a cztery lata temu pojechał i na wiecu stanął i wspierał przeciwnika Wiktora Orbana. Rozumiem, że wtedy to nie była żadna ingerencja w wybory węgierskie, a dzisiaj moje zdjęcie na tle pomnika Józefa Bema jest ingerencją w wybory węgierskie. No to już jest taka narracja medialna. No trudno. Panie ministrze, Mimo wszystko, jeżeli wrzucił pan wpis, że wspieramy Wiktora Orbana i w kluczowym momencie kampanii, dwa dni przed głosowaniem był pan w Budapeszcie, no to trudno będzie teraz panu się wycofać i powiedzieć, że był pan tam ze względów A historycznych, ja żeby złożyć kwiaty. Panie redaktorze. panie redaktorze, ale ja się nie chcę wycofywać, no ja to jeszcze raz podkreślam bardzo mocno. Oczywiście, że bliski jest mi Wiktor Orban z całą pewnością. Ja nie, zmieniła, nie zmieniam zdania, tak jak niektórzy politycy polscy. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest adekwatna sytuacja, nie jest adekwatna sytuacja do tego, co zrobił Donald Tusk, który przecież chodził po wiecach. No, ja nie chodziłem po wiecach. Gdybym miał taką możliwość, to pewnie bym zawitał również na wiecu. Natomiast byłem pod pomnikiem i w tym znaczeniu zrobiłem zdjęcie i napisałem wspieramy Wiktora Orbana. Przecież tylko nie wypieram. Politycy dawnej, suwerennej i solidarnej Polski jednak na marszach popierających Wiktora Orbana się pojawiali. Chociażby Marcin Romanowski. Była też wizyta prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego wrócę nie na wiecu. Oficjalnie nie był to wiec, ale było spotkanie w kluczowym momencie kampanii z Wiktorem Orbanem. Dlatego wrócę do swojego pierwszego pytania. Czy to jest porażka prawicy nie tylko węgierskiej, ale też europejskiej? Ten wynik Wiktora Orbana... Spektakularna porażka. Nie, To jest wygrana zdecydowana Madziara. Nie ma tutaj chcienia wątpliwości, że ma potężny mandat społeczny, bo przecież ma większość konstytucyjną, zdobył ją przez, mm, poprzez te wybory. Jest to porażka Wiktora Orbana, który wygrywał kilkakrotnie, 16 lat rządził odpowiedzialność, bo to jest ważne, no. wygrana jest wygrano, ale ona oznacza coś, bierze się na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się dalej na Węgrzech będzie działo. i tą pełną odpowiedzialność wziął, Wiktor, wziął Peter Major na siebie po tych wyborach. Nie będzie mógł się zasłaniać niczym, nikim, po prostu odpowiada za to, co się w tym kraju będzie działo. Węgrzy w Budapeszcie popierający Pietera Modziora skandowali Rosjanie do domu. Nawiązywali do tych taśm, które wyciękły w ostatnich dniach kampanii, gdzie wyszło na jaw, że szef węgierskiej dyplomacji kontaktował się z Siergiejem Ławrowem, że przekazywał informacje z posiedzenia Rady Europejskiej, że dostarczał dokumenty, których Siergiej Ławrow nie był w stanie sam zdobyć. Czy te wszystkie informacje nie zniechęciły pana ministra do tego, do takiego do tej obecności w Budapeszcie, czy to nie były argumenty dyskwalifikujące w oczach polskiego polityka Wiktora Orbana? Ale ja w żadnym razie tego nie popieram takich działań, to od razu chcę powiedzieć. To, to, że się pojawiło, nie ma nic wspólnego z tym, że ja popieram tego rodzaju politykę. Wie pan, no w Polsce jest taki polityk, który, o którym prasa rosyjska pisała, pan pamięta to doskonale i słuchacze Rady Wyjedynki też, Nasz Człowiek w Warszawie. Pan wie dokładnie, o kim pisała prasa rosyjska. Bynajmniej nie o Michale Wójciku, tylko o zupełnie kimś innym. Podobnie jak i te spotkania, które się odbywają w ostatnim czasie, dzisiaj chyba w Tadżykistanie, niedawno z premierem Armenii, pana Donalda Tuska, który po prostu taką narrację wrzucił do obiegu publicznego, medialnego, że oto właśnie bardzo prorosyjski Wiktor Orban, a kim jest w takim razie Donald Tusk, który spotyka się z premierem no, panie Armenii. Panie ministrze, przykład, czy ma pan dowody tak? na to, że Donald Spotykał. Tusk przekazywał dane z posiedzenia Rady Europejskiej Kremlowi? Bo jeżeli nie, to znaczy, że jest fundamentalna różnica między Wiktorem Orbanem a Donaldem Tuskiem. Czy kontaktował no, się Donald no, Tusk podczas posiedzenia Rady z rektorze, szefem dyplomacji Rosji i mówił mu, co się dzieje? To jest jednak coś znacznie rektorze, innego. Ja nie mam tej wiedzy. ja nie mam tej wiedzy. Ja od razu zaznaczyłem na początku, że ja nie pochwalam tego rodzaju działań. Natomiast jeżeli w Polsce taką narrację się wrzuca, że oto Orban spotyka się z Putinem, jeżeli ktokolwiek popiera Orbana, to, to, znaczy, się. to jest że to jest Ruska to. Onuca, no to ja się pytam w takim razie, a mówi to człowiek, o którym prasa rosyjska pisała swego czasu, że to jest ich człowiek w Warszawie, no to panie redaktorze, to pan jest o, w tym wszystkim. o nagłówku rosyjskiej gazety sprzed lat, a ja mówię o spotkaniach między liderem europejskim a Władimirem Putinem po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Gdy już było jasne, że Putin zagraża całej Europie, on się spotykał i przekazywał informacje. To ten znak równa się nie do końca ma sens, panie nie, nie, Ja nie słyszałem, żeby to Orban przekazywał informacje. Tu chodziło chyba o kogo innego. Peter to szef myśli, węgierskiej no, dyplomacji. No, dokładnie. Ale Wiktor Orban się dokładnie. spotykał. To nie Ale, są nie, dobrze, pana redaktora, domyśli. mogę zapytać, czy w porządku jest, że w takim razie, znaczy ja akurat uważam, że nic się takiego nie stało. Natomiast idąc z logiką Donalda Tuska, to on sam w siebie strzela takimi słowami, ponieważ się przyjmował w kancelarii premiera premiera Armenii, który się wielokrotnie spotykał z Putinem. Dzisiaj był w Tadżykistanie. No są filmy, przeszchodzą w mediach i co? Czy, czy Donald Tusk zrównać działanie Donalda Tuska z Wiktorem Orbanem, ale spotkanie się z kimś, kto się spotkał z Putinem, to jednak jest coś innego niż spotkanie bezpośrednio z Putinem. Uścisk dłoni i uśmiech po tym, jak na Ukrainie ginęły ale... dzieci, ginęli ludzie. Panie redaktorze, Donald Tusk na tych samych posiedzeniach Rady Europejskiej siedział obok Wiktora Orbana, a jak Orban miał konferencję prasową, to stawał za nim i sobie żartował. Więc naprawdę to jest narracja na użytek ludzi, którzy się może mniej interesują polityką, ale prawda jest brutalna w tym wszystkim. Wie pan, to o nim pisano, że to jest ich człowiek w Warszawie. I to jest Donald Tusk. Zapędzieliśmy się. W wie. takim razie przejdę rozmawiam? do kolejnego pytania. Panie ministrze, czy w Budapeszcie spotkał pan swojego dawnego, bliskiego współpracownika i w partii, i w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobrę. Od dawnego. No cały czas współpracujemy przecież. Ale no już nie w Ministerstwie Sprawiedliwości. O to mi chodziło. No nie, bo straciliśmy władzę. Szkoda, ale odzyskamy. Spokojnie, to jest półtora A spotkali, roku. A spotkaliście się w Budapeszcie? spotkaliśmy się. Oczywiście, że się spotkaliśmy. Bardzo dobre spotkanie. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Przecież bardzo długo się nie widzieliśmy. Także dobre spotkanie. A co teraz będzie pan doradzał się... Zbigniewowi Ziobrze w kontekście tych słów nowego lidera polityki węgierskiej? To wypowiedź sprzed godziny dosłownie cytują polskie portale. Peter Madziar, czyli zwycięzca węgierskich wyborów powiedział tak. Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni, czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski kupować żadnych mebli na Węgrzech, bo długo tu nie zabawią My na Węgrzech nie będziemy Azylem dla międzynarodowych przestępców To co ma zrobić Zbigniew Ziobro wobec tej wypowiedzi? To znaczy, jaką decyzję podejmie Zbigniew Ziobro, to jest jego osobista decyzja. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli przyszły premier Węgier kilkanaście godzin po tym, jak dowiedział się o tym, że będzie premierem, bo wygrał z tak wielką władzą, jeżeli tenże absolwent, nie pamiętam, którego wydziału prawa Uniwersytetu, bodaj w Budapeszcie, nie rozumie, kto to jest przestępca, no to mogę tylko ubolewać. Przestępca to jest ktoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem, wie pan, w, za jakieś przestępstwa w przypadku Zbigniewa Ziobro jest ścigany e, za tak naprawdę polityczne, e, w tak zwaną naprawdę politycznym kontekście. No dobrze, ale nie, nie, tak nie, nie czepiając jest, się dany. teraz ta samego prawda, doboru wyjdzie. słów, to pokazuje tylko jak e istotna jednak dla przyszłego, być może, premiera Węgier ta sprawa jest. Biorąc pod uwagę, że tak jak pan zwrócił uwagę, kilkanaście godzin po zwycięstwie już zabrał w tej sprawie głos. Trzeba powiedzieć, że ja były minister Grywa sprawiedliwości inne innego kraju, prawie. który otrzymał azyl polityczny, no to jest niecodzienna sprawa. To było komentowane w węgierskich mediach. Więc co zrobi Zbigniew Ziobro? Nie wie, panie redaktorze, nie zamierzam się pieścić jakby z panem nowym premierem Węgier, bo mam krańcowo inne stanowisko w tej sprawie. Ja sobie poczytałem na temat jego życia który jest... Uh... Powiem szczerze, że jestem w szoku po prostu, kiedy przeczytałem te wszystkie historie dotyczące, pan, jego byłej małżonki e, Judith Dwargi, byłej ministra sprawiedliwości, bo przecież e, słuchacze muszą wiedzieć, że pan Modzior wywodzi się z partii Orbana. On się z Fideszu e, wywodzi. Nagrywał swoją małżonkę, e, potem upublicznił te nagrania, proszę sobie wyobrazić. Stworzył partię TISA. To już, że pan nie e, lubi Petera a... Modziora, to ja wiem, no bo przecież na portalu X napisał pan wspieramy Wiktora Orbana, wiedzieć, że... ale moje przecież, pytanie dotyczyło przecież, przyszłości przecież pani i Pani, Pani Judith Warga mówiła o nim, że to jest człowiek, który się znęcał po prostu na no, zwierzętami. Ale rzeczywistość na Węgrzech jest taka, te, jaka jest. Już pan wyborców węgierskich nie przekona, bo ci wybrali dalej większość ale, konstytucyjną no dobrze, Madziorowi, okay, ale, no, czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski. Czy, ktoś o kimś mówi przestępca, to musi spojrzeć najpierw na siebie. Czyli jest na pan naprawdę. krytyczny wobec tej wypowiedzi, jasne, ale co w takim razie powinien, Oczywiście, albo może zrobić Zbigniew no. w Ziobro? Czy wróci do Polski, czy będzie szukał innego państwa? Bo no. wygląda na to, że takie opcje zostały stały. Nie będę dywagował na ten temat, bo to jest jego decyzja i powiem nawet więcej panu, że ja w czasie tej wizyty nie rozmawiałem z nim w ogóle na ten temat. To jest jego sprawa, jego decyzja. On podejmuje decyzję, co zrobi. Oczywiście też trzeba brać pod uwagę to, jak funkcjonuje prawo węgierskie. niezależnie od wszystkiego. Pan Modzior, czyli absolwent jakiegoś wydziału prawa, w ogóle nie wie, że to sąd decyduje tak naprawdę o unikanie. Peter Modzior, który został, który zostanie przyszłym premierem. To nie polityk decyduje o takich rzeczach, tylko sąd. Już niezależnie od wszystkiego, wie pan, jeżeli, jeżeli mamy już mówić tak zerojedynkowo o pewnych sprawach. To zapytam ostatni raz, bo byli tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości jak zawieszony niedawno Krzysztof Szczucki, którzy mówili lepiej byłoby, żeby Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski. Tutaj zmierzył się z stawianymi mu zarzutami. To już bardzo krótko, bo kończy nam się czas. Czy taki ruch też by pan rekomendował, czy inny ruch rekomendowałby pan? Nie, w żadnym razie nie rekomenduję takiej sprawy, dlatego że e, pan Szczucki e, nie chce tu wchodzić jakby w polemikę na antenie w, w, u państwa. Natomiast chyba do końca nie rozumiem, że tak naprawdę o to dokładnie chodzi Donaldowi Tuskowi. O to chodzi, żeby pokazywać e, uwięzionego Zbigniewa ziobro, żeby móc pokazać tym swoim szaleńcom czasami, którzy głosują na niego. Najbardziej wie pan skrajnym, e, którzy chcieliby widzieć w Zbigniewa ziobro. Nie co on by zrobił. O to chodzi, że to po prostu ta nienawiść nie ma już swoich granic. A jeżeli nie, no nie Tutaj może się okazać, że wyborem będzie na przykład powrót na własnych zasadach albo deportacja, nawiązując jeszcze do wypowiedzi Petera Madziora. To nie lepsza byłaby ta pierwsza opcja? Panie redaktorze, ja rozumiem, że pana słowa wynikają z wielkiej troski z ministra Zbigniewa Ziobro. Jestem ciekawy strategii politycznej, nie bo mnie po, polityczne nie martwić, strategie bardzo interesują. O sobie naprawdę da radę. Proszę się nie martwić. Także co do strategii, pan modior też niech nie urządza nikomu mieszkań, po prostu, bo pokażę. zobaczymy te kilka kolejnych miesięcy, jak będzie realizował swoje obietnice wielkie wobec narodu węgierskiego, któremu życzę jak najlepiej i nie zmieniam swojego zdania w tej, w tej sprawie, ale nie będę zakłamywał rzeczywistości, nie będę mówił, że popieram pana modiora, bo go nie popieram po prostu. Zwyczajnie uważam, że taki sam trik zrobił jak w 2023 roku Donald Tusk. Dokładnie na samej zasadzie. Dlaczego do towarzysza swojego tylko z Warszawy przyjedzie w pierwszą podróż? Na koniec jeszcze zapytam o Donalda Trumpa, który wdarł się, wdał się w spór z papieżem Leonem XIV. Powiedział, że jest słaby, że e, no, nie wystarczająco zdecydowany w kwestiach bezpieczeństwa, a później wrzucił grafikę przedstawiającą jego Donalda Trumpa jako Chrystusa uzdrawiającego chorego. Czy przekroczył granicę amerykański prezydent? Ja, panie redaktorze, nie odnoszę się, nie, nie widziałem tej grafiki akurat, ja tylko słyszałem na ten temat, ale to jest tak, wie pan, jak w Piśmie Świętym. Co cesarzowi cesarskie, co cesarzowi to cesarskie, a co panu Bogu to jest boskie. I to jest tak jak na tej monecie. A jesteś przykazany, nie strony. będziesz miał Bogów cudzych przede mną, a chyba Donald Trump siebie przedstawiał jako Boga właśnie. Nie znam... Nie znam dokładnie tej grafiki, trudno mi powiedzieć, więc e, byłoby nieuczciwe, gdybym się miał odnosić do, do, do, do, do tego, co się To może przy okazji kolejnej rozmowy te niestety już musimy zakończyć. Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Rozmawiał Karol Surówka, natomiast po 17, bo już tylko 8,5 minuty do 17 zostało, po 17 w Ekspresie Jedynki powiemy o tym, co się zmieni w L4. No bo też okazywało się często, że Polacy L4 wykorzystują do czegoś innego niż chorowanie. Wakacyjne wyjazdy, udział w biegu długodystansowym, czy też udział w ślubie jako gość, ale też jako małżonek świeżo upieczony. I teraz na mocy nowych przepisów będzie łatwiej takie osoby złapać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 Champagne, I'm sir, we fuckin' get a dick, well <laughs>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 Zapraszam Patryk Bedliński. Zaczynamy drogowy raport od drogi krajowej nr 15. Między toru a Brodnicą. Tam jedziemy tylko jednym pasem na zmianę z powodu awarii samochodu osobowego. To kilometr 263. Na krajowej szesnastce też problemy bardzo podobne, bo tylko jeden pas jest dostępny dla zmotoryzowanych, a chodzi o trasę między Mrągowem a Mikołajkami. W okolicach Baranowa na 215 km osobówka wypadła z drogi i dachowała. Całe szczęście, nikomu nic poważnego nie stało się w tym zdarzeniu. W dwóch miejscach nieprzejezdna pozostaje trasa 27. Pierwsza z tych tras to odcinek Zielona Góra Nowogród Bobrzański. Druga to trasa między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami. Mamy blokadę chociażby po tym, że samochód ciężarowy zderzył się z busem i osobówką. W drugim przypadku ciężarówka stanęła w poprzek drogi i zablokowała przejazd. Czyli przypominając 27 zablokowana jest między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim i między Nowogrodem a Żarami. Jednym pasem na zmianę kierowcy jadą między Glinojeckiem a Ciechanowem w województwie mazowieckim w okolicach miejscowości Śródborze. Chodzi o 135. km Po zderzeniu ciężarówki z walcem drogowym mamy dostępny tylko jeden pas, a w wypadku jedna osoba została poszkodowana. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą także jechać między Sandomierzem a Krakowem. Tutaj chodzi o Krajową 79 w Koprzywnicy na 205. km Osobówka zderzyła się z większym pojazdem i stąd te problemy, czyli trasa Kraków-Sandomierz do pokonania w jednym z miejsc, jednym pasem na zmianę. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy w aplikacji Radia Kierowców, a także pod numerem telefonu 22 513 11, 11.